So the topic on these two days will be the assembly or church of God. Temat na te dwa dni będzie kościół czy też zgromadzenie Boże from the view of the Bible. Na podstawie Biblii, z punktu widzenia słowa Bożego. So at first we want to read one verse from the Bible. A więc najpierw chcielibyśmy przeczytać jeden wiersz z Biblii. I to jest z Efezjans 5, wers 25, ostatni część Efezjan, list do Efezjan, 5 rozdział, 25 wiersz i druga połowa. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 wiersz. Powiem, jeśli ktoś by chciał mieć w ręku pismo, to tam na stole z tyłu są Nowe Testamenty. Można bezpośrednio czytać Efezjan 5 rozdział 25 wiersz druga połowa Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie. When we speak about the assembly or church of God, kiedy mówimy o zgromadzeniu czy też kościele Bożym, we have two possibilities to speak about this topic. Możemy to rozpatrzeć na dwa sposoby. We can speak about the basis Or we can speak about the practical life. Możemy mówić o podstawach nauki o Kościele, albo też możemy mówić o praktycznym życiu Kościoła. The life will be much more interesting, Życie praktyczne mogłoby być tematem bardziej interesującym. But the basis is much more important. Ale te podstawy biblijne w tym temacie są znacznie bardziej ważne. Jeśli nie będziemy znać podstaw tej nauki Bożej na temat Kościoła, nie będziemy też w stanie w praktyczny sposób tego spełniać, realizować w naszym życiu.: So at first we have to say something about the basis. A więc najpierw musimy powiedzieć coś z tych podstaw nauki. And that will be the topic today. I to jest właśnie temat na dziś. So to, Jutro, jutro to znaczy wirusowie, tam jest na drzwiach wywieszka z informacją gdzie to się odbędzie. Będzie właśnie kontynuacja praktyczna strona życia kościoła. What is the meaning of Church or of Assembly of God. Co to y, oznacza? Co, co oznacza to słowo? Zgromadzenie czy też Kościół Boży? So, at first I want to show what is uh, the meaning, uh, how the Bible describes it. Chciałbym to wyjaśnić, y, y, jakie znaczenie ma to słowo według y, Biblii. At first, the um, complete meaning of the assembly. Are all believers from Pentecost up to rapture. A więc pierwsze znaczenie słowa zgromadzenie oznacza wszystkich wierzących od dnia zielonych świąt aż do zabrania Kościoła do niego. So to jest najszersze spojrzenie, jakie znajdujemy w Biblii. Like the verse which we read I tak jak ten wiersz, który przeczytaliśmy że Christ loved the Church że Chrystus umiłował Kościół. I w tym znaczeniu słowa Kościół to mówi o wierzących, wszystkich wierzących, którzy byli od czasu zesłania Ducha Świętego aż do pochwycenia, czyli zabrania Kościoła do nieba. Some of them are not living anymore. Niektórzy z nich już nie żyją na ziemi like the apostles, tak jak apostołowie na przykład. Some of them are living today like the believers today. Niektórzy z nich żyją w tych czasach, na przykład wierzący, którzy są tutaj dzisiaj na tej sali. And some of them will be born in future. Niektórzy z nich dopiero się urodzą. But that is the complete view which we have in the Bible. Ale jest to takie najbardziej pełne e, widzenie czy spojrzenie na to, które mamy w Biblii. Then we have a second view. Mamy też drugie spojrzenie, że Kościół to są wszyscy wierzący, którzy dziś, obecnie żyją na Ziemi. And I, mean on the whole earth. I mam na myśli na całej Ziemi. A więc jest to druga strona czy spojrzenie, o której też Biblia mówi. And in uh, this view, the, um, um, the believers in the assembly are changing. A więc w, te dwa spojrzenia różnią się od siebie. Because someone can die. Ponieważ niektórzy mogą umrzeć. Another one will be born again. Um, niektórzy mogą urodzić Becomes, a, becomes a, a mm -hmm, bo niektórzy mogą dopiero uwierzyć so the believers who are this church in this view they are changing a więc ci wierzący jak gdyby są w ruchu oni to to się zmienia ta liczba and then we have a third view in the bible mamy też trzecie spojrzenie w biblii and then these are all the believers in one place in one town że są to, kościołem nazwania, nazwani są wszyscy bieżący w danym miejscu, czyli w, w danej miejscowości, na przykład wszyscy bieżący w Grabowie. I can give you an example for this. Chciałbym podać przykład na to. Like 1 Corinthians, chapter 1, verse 2. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi wiersz. It is the church or the assembly of God which is in Corinth. Jest napisane zborowi Bożemu, który jest w Korincie. So these are all the believers who are living in this town. Oni to są wszyscy wierzący żyjący w tym mieście. So that is the third view which we have in the Bible. Jest to ten e, trzecie spojrzenie e, które mamy opisane w Biblii. Why do we have different words for the assembly or for the church? E, dlaczego mamy różne słowa na kościół, zbór czy zgromadzenie? Oh, that is a historical question. To jest pytanie o charakterze historycznym. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć czy poznać znaczenie greckiego słowa eklezja. So the direct meaning of the word eklesia is to call out. A więc podstawowe znaczenie słowa eklezja jest Wezwać czy zawołać. Uh, perhaps I can give you an example for this. Chciałbym podać przykład. Um, it is in Acts. Wdzie apostolski? In Acts 7, 7 rozdział. We read in verse 38, 38. 38. Yeah, one second, I have to look in the English Bible. I don't mm -hmm. know if this is the same number than in the German ones. Yes. Yeah. The, verse 38, act 7, this is he that was in the church in the wilderness, which the angel which spake to him in the mount Sinai. Mm -hmm. Dzieje apostolskie 7, 38 jest napisane On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem. So it has nothing to do with the Church today, to nie ma nicspólnego kościołem dziś. It's a, it's, it, it describes uh, the people of Israel in ancient time. To, to słowo tutaj opisuje lud Izraelski w dawnych czasach. They were in the desert, oni byli na pustynim. But before they were in the desert they were in Egypt. Ale zanim trafili na pustynię, byli w Egipcie. But God called them out of Egypt. Ale Bóg wyrywał ich z Egiptu. He guided them out of Egypt. Wyprowadził ich z Egiptu. And so they were gathered in the wilderness in the desert. Na więc oni byli na tej pustyni. So it is a very normal word which is used in the New Testament. To jest po bardzo takie normalne językowe słowo używane w Nowym Testamentie. Another example is also in Acts. Inny przykład także w dzieje apostolskie. And that is in Acts 19, 19th chapter um, of Acts. Perhaps in, for example, in verse 39. Uh, 39 wiersz So Act 19 was 39. Mhm. Mm the... yeah. It shall be determined in a lawful assembly. Mhm. Mm jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. A więc widzimy, że znaczenie tego słowa jest inne niż my to dzisiaj rozumiemy, jeśli mówimy o kościele czy o zborze. A więc jest to po prostu taki, no zejście się ludzi akurat tutaj w sprawie e, urzędowej And again, it was 40 at the end. i wiersz 40 na końcu też to mówi deuilich o oh, it's it's it's it was 41 in the in the english bible in yes 40 of he said to you ja, okej. Okej, to at the end. He dismissed the assembly, mm -hmm. że on rozwi rozwiązał zgromadzenie. So that was only a collection of some people. Czyli po prostu był to zbiór pewnych ludzi. So the meaning of the Greek word is to come together or to call out. A więc znaczenie jest zejść się razem, albo e, e, być. Że się jak to powiedzieć? Call out. Być wywołanym. Wywołanym. Yes, but why do we have different translations in the Bible and why do, we, why do we use different words today? Są różne słowa w Biblii właśnie na to słowo eklezy dlatego dzisiaj też mamy różne określenia. Again, the answer is in the historical situation. Hmm, odpowiedź znajdziemy w, jakby w historii. Church is from a Greek word. Słowo kościół pochodzi z greckiego słowa. And the Greek word is "kyriake", Tak to brzmi po grecku. And that means, to oznacza, to belong to the Lord. Należeć do Pana. So all the people who are the church must be believers, because that says the word of God. A więc wszyscy, którzy należą do kościoła do zgromadzenia muszą być rzeczywiście wierzący, bo tak mówi słowo. So they are belonging to the Lord Jesus. Oni należą do pana Jezusa. I time they came together on Sunday. We read this also in Acts. I w dziejach apostolskich też czytamy, że oni wspólnie schodzili się w niedzielę. So the Greek name of the Sunday is the day. Who is belonging to the Lord. A więc y, greckie określenie na niedzielę to są, to są ci, którzy zeszli się i należą do Pana. And that was the reason why they used 1600 years ago the name Church for the Assembly i to jest powód, dla którego oni używali tego słowa Kościół e, na określenie zgromadzenia, czyli zgromadzenie wszystkich wierzących w Pana Jezusa.reście się. But that is not the exact translation. Ale to nie jest dokładne tłumaczenie. The exact translation is more to be assembled, so to come together or to call out. Czyli do słowne tłumaczenie tego greckiego słowa eklezja to jest zejść się razem, być wewołanym. So you find in some bible translation the word assembly and not church. więc w niektórych tłumaczeniach znajdziemy słowo zbor, a nie kościół. But the meaning is the same. Ale znaczenie jest to samo. The Bible didn't speak about a building. E, Biblia nie mówi o budynku, że to jest kościół. So the church in the Bible is not a building. A więc w Biblii Kościół nigdy nie jest budynkiem. The church in the Bible are believers e, w Biblii Kościołem nazywani są zawsze ludzie, wierzący ludzie. So believers are the church of God. A więc wierzący są Kościołem Boga. What is Kto to jest wierzący? A, believer is a person, wierzący to jest taka osoba, która to pojęła, przyjęła, że Jezus Chrystus umarł za nią na krzyżu Golgoty. And to understand that he is a sinner or so somebody who is doing sins. I ten człowiek, ta osoba, to jest ktoś kto zrozumiał, że jest grzesznikiem, że jest kimś kto grzeszy. So a believer understood that Jesus Christ died for him. A więc wierzący to jest człowiek, który zrozumiał to, że Jezus Chrystus umarł za niego. He understood that he is doing sins in his life. On zrozumiał to, że grzeszył w swoim życiu and that sin separated him from god iże te grzechy oddzieliły go od boga so he did something which is very important he did something which is very important necessary tak yeah, więc ten bieżący uczynił coś co jest bardzo istotne ważne He came to god przyszedł do boga and he says god all his sins i wyznał bogu swoje grzechy and that is the only way i to jest jedyny sposób to become a believer. aby stać się wierzącym so it is impossible to become a believer by money or by good works a więc jest to niemożliwe aby stać się wierzącym za pomocą pieniędzy czy też za pomocą dobrych czynów it is only a question of faith to jest tylko um, kwestia wiary and that you believe that Jesus Christ, Christ died for you personally i, i w, jeśli wierzysz że Jezus Chrystus Osobiście za Ciebie, human. So everybody who is a believer in that way, a więc każdy, kto jest w tym znaczeniu bieżącym, and that is the only way which the Bible knows, to jest jedyny sposób, o jakim Biblia mówi, is, I will say, a member of the assembly. Jest członkiem, czy częścią tego zgromadzenia, o którym mówimy, Kościoła. But I don't meet a member in that way that your name is listed in, a, in a list. Ale tutaj mówiąc członkiem kościoła nie mam na myśli, że czy jeśli mi jest zapisane w jakimś jakieś księdze, member more like a living stone as Peter describes is who is, who is put into the house of God. Członkiem w znaczeniu jak to Piotr mówi tym żywym kamieniem który jest w tej świątyni duchowej. So it's very important to understand this. Jest to bardzo ważne, żeby to uchwycić, zrozumieć. Who is the owner of the assembly? Kto jest um, właścicielem kościoła? Perhaps somebody is thinking that people are the owner of the assembly. Perhaps somebody is thinking that uh, Ktoś mógłby myśleć, że jakiś człowiek, czy jacyś ludzie, ktoś jest właścicielem tego, tego kościoła czy zgromadzenia. We don't find this in the Bible, ale nie znajdujemy czegoś takiego w Biblii. We never or or else is the owner of the church of God. Nigdy w Piśmie Świętym nie czytamy, żeby jakiś człowiek czy biskup był Właścicielem, posiadaczem kościoła ale mamy dwa bardzo ważne miejsca biblijne aby dowiedzieć się do kogo kościół należy the first one is again in acts i pierwszy z tych e, cytatów to jest w dziech apostolskich. It is Acts 20, 20 rozdział dziejech apostolskich, vers 28, 29 werset. <coughs> There we read it in, in the half, um, in, in the second part of, of this verse. It uh, is the church of God which He has purchased. With his own blood. To jest dwudziesty rozdział dziejów apostolski, dwudziesty ósmy wiersz, ostatnie zdanie, abyście paśli zbór pański, tutaj jest ten właściciel, nabyty własną jego krwią, so it is the church of God, a więc jest to kościół Boga. And it is the Church of God, because His Son died on the cross for the Church. Jest to Kościół, który należy do Boga, ponieważ Jego Syn umarł za Kościół. So it was absolutely necessary that Jesus Christ died on the cross. Było to absolutnie niezbędne, aby Jezus Chrystus umarł za Kościół. So that He gave His blood. I On dał swoją krew. He died for me personally on the cross. On osobiste umarł za mnie na krzyżu. But he also died there for the assembly of God. Ale on też tam umarł w ogólności za kościół Boży. So that is the one view which we find in the Bible that the church is belonging to God. I to jest ta ten jedno spojrzenie, które znajdujemy w Biblii na temat kościół czym jest kościół Boży. We have another very important verse. Mamy jeszcze inny bardzo ważny werset. And that is in Matthew, to jest w Ewangelii Mateusza, in Matthew 16, 16 rozdział, verse 18. 18, wiersz, and we have to read this verse very carefully. I musimy bardzo ostrożnie to zdanie przeczytać. Because every word is important in this verse. ponieważ w tym zdaniu każde słowo jest bardzo ważne. Ale to jest nie tylko w tym wersie takie. Myślę, że jest to w każdym wersie takie, że musimy czytać Biblię bardzo ostrożnie. Chociaż to mówię o tym wersecie, to możemy to powiedzieć, że w całą biblię należy tak czytać, bo każde słowo w Biblii ma bardzo istotne znaczenie. So Matthew 16 verse 18. A więc Mateusz 16:18. And I say also unto, unto thee that thou art Peter. And upon this rock I will, I will build my church. Yes, so. yeah. a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój. It is important that there were, that there are used two bardzo ważne, aby zauważyć, że tutaj są użyte dwa różne greckie słowa. The first one is Peter and Peter is in Greek pe Petros Pierwsze słowo to jest Piotr. I to w języku greckim jest Petros. And Petros means stone. I to oznacza kamień, taki pojedynczy kamień. Then we have another word in this verse. I mamy inne słowo w tym wierszu. And that is the word rock. I to jest słowo skała. Czyli opoka, jak u nas. And the Greek word for rock is Petra. I to greckie słowo na skałę, na opokę, to jest Petra. And that is not the same. I to nie jest to samo. Yes, I know a lot of letters are the same in between these two words. Wiem, że tu są podobne litery, takie same litery w tych dwóch słowach. Watch. Petra means rock. Ale Petra oznacza skałę, like a big mountain, tak jak wielka góra na przykład. And Petros is only a stone of this rock, or of this mountain. A ten Petros to jest ten kamień, który jakby no z tej skały jest. Pojedynczy kamień. So, Petros is only a part of this rock. A więc ten Pe Petros jest tylko częścią tej skały. No, we understand the meaning. I teraz rozumiemy sens. Not the apostle Peter is the basis of the assembly, a więc to nie apostoł Piotr jest tą podstawą kościoła czy zboru. But the foundation of the church of God is somebody who is called rock. Ale właśnie tym fundamentem jest toś kto tutaj nazwany jest opoka czyli and, skała and if you want to know who is the rock a jeśli chcecie to poznać kim kto jest tą skałą we can go to first corinthians 10 musimy y, rzucić okiem na pierwszy list do koryntian 10 rozdział and there we read at the end of verse 4 i tam czytamy na końcu wiersza czwartego. the rock a but the rock was Christ pierwszym dokumentem 10 rozdział czwarty wiersz a skałą tą był Chrystus so now Matthew 16 is clear. A więc widzimy, że sens tego wiersza z Mateusza 16 jest jasny. The basis or the foundation of the assembly of the church is Christ. A więc tym tą, tą, tą fundamentem tą podstawą kościoła, zboru jest Chrystus. Peter is only a stone of this building. Piotr jest tylko kamieniem w tym budynku. And I have to say he is a living stone in this spiritual building. Masz gain. He is a living stone in this spiritual building. On jest tym żywym kamieniem w tej w tej duchowej budowie. That is so important to understand. Jest to tak ważne, aby to pojąć. So in Acts 20 we learn God Is, uh, the owner of the assembly. A więc czytamy w, w, w dziejach apostolskich XX rozdział, że właścicielem czy zgromadzenie, zbór należy do Boga. I tu czytamy, że Jezus Chrystus jest tym władcą, właścicielem zgromadzenia. Jak to jest możliwe, że z jednej strony jest Bóg, a z drugiej Jezus Chrystus? Oh, that is not so to understand. To nie jest tak trudno zrozumieć. Because Jesus Christ is not only man, ponieważ Jezus Chrystus to nie jest tylko człowiek, but he is also the eternal Son of God. Ale on jest też wiecznym synem Boga. So, Jesus Christ is also God. A więc Jezus Chrystus jest także Bogiem. And so we can understand that the assembly belongs to Jesus Christ and to God. I dlatego teraz rozumiemy, że zbór Kościół, należy do Jezusa Chrystusa i do Boga. So, if you want to get some teaching about the assembly... Jeśli chcielibyśmy e, poznać nieco nauki na temat e, zboru kościoła, we have to read the Bible, the Word of God. Musimy zacząć czytać Biblię, słowo Boże. Because there we have the thoughts of God. Ponieważ tam mamy zapisane myśli Boże. And there we get the the understanding of the Church of God. I wtedy zrozumiemy e, czym yes. jest kościół Boga, Boże. So again, the Church is not an organization. E, a więc i, Mówiąc dalej kościół nie jest organizacją the church is building kościół nie jest jakimś wielkim budynkiem building to jest duchowy duchowa budowla because living stones so so brothers and sisters Are building this house, the church. Ponieważ na ten duchowy budynek składają się bracia i siostry żywe osoby. So important question is, A więc następnym wynikającym z tego ważnym pytaniem jest. Since what time did the church exist? Od jak dawna kościół istnieje? Do we find the church in the Old Testament? Czy znajdujemy kościół w Starym Testamencie? No, we don't find this in the Old nie, nie znajdujemy tam zboru w czasach Starego Testamentu. Two are very that they had to Ponieważ dwie rzeczy, które są bardzo ważne, musiały stać się najpierw. A więc pierwszą rzeczą jest to, że Jezus Chrystus Musiał przyjść and na if, ziemię. And if you read the New Testament, you learn that Jesus Christ lived on Earth and died on Earth. I jeśli czytamy Nowy Testament, to znajdziemy tam, że Jezus Chrystus żył na ziemi i umarł na ziemi. That he was put into a grave. że on był złożony do grobu. And that there was the resurrection three days later. I trzy dni później nastąpiło powstanie z martwych. But there is only one. Uh, Part which is very ale to jest ta jedna z rzeczy, która jest ważna. The other thing is that Jesus had to go, uh, into Inną rzeczą jest to, że Jezus Chrystus musiał wstąpić do nieba. i on to uczynił 40 dni po tym, jak zmarł. Why is this so important that Jesus Christ had to go back to heaven? Dlaczego to jest takie ważne, że Jezus Chrystus musiał powrócić do nieba? Because there is another person of God who has to come down on Earth, ponieważ jest inna nas osób Boży, która musiała wstąpić na zieię. Because the Bible teaches us that there are three persons who are God. Ponieważ Biblia uczy nas, że są trzy odrębne osoby, które stanowią Boga. It is God the Father. To jest Bóg Ojciec. It is the Son Jesus Christ. Syn Jezus Chrystus. But it is also the Holy Spirit. I jest to także Duch Święty. And at first the Holy Spirit had to come down on Earth. I najpierw Duch Święty musiał stąpić na ziemię. But for that it was, it was absolutely necessary i to było mm, niezbędnie konieczne, absolutnie konieczne. That the Lord Jesus left this earth and went back to his father, mm, aby najpierw Pan Jezus opuścił tę ziemię i wstąpił do Ojca. Chciałbym podać Wam misje biblijne na potwierdzenie tego. A John Ewangelia Jana, Uh, seven words, thirty-nine. rozdział, trzydziesty verse. Ewangelia Jana, 7 rozdział, verse. Yes, at the end, the Holy Spirit was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Drugie zdanie tutaj w tym wierszu mówi nam, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. And because that is so important, we have this a second time in John. E, ponieważ jest to tak ważne, to znajdziemy to także jakby, ponownie napisane w Ewangelii Jana. And that is in jo John 16, verse 7. I to jest szesnasty rozdział Ewangelii Jana, siódmy wiersz. And there we read. No. Yes, it's seven in, in, mm -hmm. in your, in your, in your yeah. Bible, of course. Siódmy wiersz Ewangelii Jana, szesnasty rozdział, siódmy wiersz. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł... Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. So at first Jesus must be glorified. A więc y, pierwszą rzeczą jest to, że Chrystus musi być uwielbiony. That means he has to go back to his A to oznacza, że ma powrócić do swego Ojca, do and, nieba. And to sit on the throne of God. Ma zasiąść na tronie Bożym, right po Jego prawicy. And he is doing this now. I on to teraz czyni, jest tam. I on po drugie ma zesłać ducha świętego na ziemię. A więc jest to jasne i oczywiste, że Kościół nie mógł istnieć na ziemi, zanim się to wydarzyło. And then there is a very important uh, event in Acts again. I'm sorry, a lot of verses in Acts. Mm -hmm. I, patrzcie, że ciągle wracam do dziejów apostolskich, ale tam też to wydarzenie jest opisane. And that is in Acts 2 To jest w drugim rozdziale dziejów apostolskich. And that is the story about Pentecost. I to jest ta e, historia zapisana na temat dnia Zielonych Świąt. So I don't know the word in your language. Nie wiem, jak to jest po polsku. But in Germany we say Pfingsten And this comes from the Greek word Pentecost. Mm -hmm. My mówimy po polsku Zielone Święta. To w, w, jest też inne określenie Pięćdziesiątnica. And Pentecost means 50. I to oznacza 50. So it was the 50th day after the um, um, yeah, after the the work of our lord jesus christ after the yeah that the he, death yeah, yeah the yeah, death yeah. and the resurrection it's not yeah, okay. so, so easy mm -hmm. to say it exactly yeah. uh, A więc to słowo 50 oznacza to był 50 dzień po tym jak Chrystus zmarł so it was 10 days after his resurrection i więc to było 10 days a więc dziesięć dni po tym, jak on wstąpił do swego Ojca. Oh, we can go to, to Acts 1, verse 3. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. There we read, tam czytamy, that the Lord Jesus, że Pan Jezus, were 40 days on earth after his... Um, Yeah, że w trzecim wierszu pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, że pan Jezus był na tej ziemi przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. So after these 40 days, the Lord Jesus went back to his Father. I, I po tych 40 dniach wstąpił do nieba do Ojca. The believers had to wait days in Jerusalem. Bieżący mieli czekać 10 dni w Jerozolimie. I wtedy Bóg Ojciec zesłał Ducha Świętego. And that is act two. I to jest właśnie zapisane w Dziejach Apostolskich drugi rozdział. And that is the birthday of the assembly. I to jest dzień narodzin kościoła. So the assembly exists since Pentecost. A więc kościół zbór istnieje od dnia Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty został zesłany na ziemię. So that is the hour or the day of the birth of the assembly. A więc jest to dzień narodzin zboru, zgromadzenia. And how long will the assembly exist? I, will be. yes, how long will the assembly exist? Mm -hmm. Jak długo will to be? zgromadzenie yes. będzie na tej ziemi jeszcze, kościół? On this earth only up to rapture. Na tej ziemi tylko do momentu zabrania do nieba because after the rapture all the believers are uh, in the house no all, all the believers are by god że od w tym od tego dnia zabrania do nieba wszyscy wierzący będą uh, u boga and that will happen in future i to nastąpi w przyszłości nobody knows when nikt nie wie kiedy because we don't have any date which god gives us gave us ponieważ Bóg nie dał nam żadnej daty żeby ją znać kiedy to będzie it could be today in the evening może to będzie dziś wieczorem it could be tomorrow może jutro it could be in a couple of years może to będzie za kilka lat we don't know this nie wiem the only thing which i know is jedyną rzeczą którą wiem na pewno If somebody is not a believer in this moment, jeśli ktoś nie jest człowiekiem wierzącym w tej chwili, then it will be too late, to będzie już za późno, and he will be lost for eternity. on zginie na wieki. So this decision you have to take during your life. A więc jest to decyzja, która musisz podjąć w ciągu tego życia. There are two points when it is too late są dwa there are two situations when it is too late. dwa momenty czy dwie sytuacje kiedy już jest za późno The first one is when you die Pierwsza z nich to jest śmierć so if somebody is dead jeśli ktoś umiera there no chance to come to God. już nie ma szansy żeby przyjść do boga so you have to do this during your life a więc musisz to uczynić w ciągu z tego życia so there is a point when it is too late a więc jest taki punkt, kiedy już jest za późno. And so it is so important if somebody is here who has no living connection with God. Jeśli tutaj jest ktoś taki, kto nie ma takiego żywej relacji z Bogiem, that you have to change your life immediately. To e, musisz to natychmiast zmienić w swoim życiu. Because nobody knows when he will die. Ponieważ nikt tego nie wie, kiedy umrze. Another point when it is too late. Innym takim momentem, kiedy już jest za późno. Is when the rapture happens. What will happen? Yes moment when Zabrani taking I think it's not clear for all what is the rapture. I will explain rapture in a couple of minutes. Za chwilkę wyjaśnię. Okay. Yeah. Za chwilkę wyjaśnię co to oznacza to zabranie kościoła. But at first, again, I want to say uh, there are two to two main important events uh, in your life, which can be in your life. A więc jeszcze raz, wracając, chcę podkreślić, że są takie dwa wydarzenia w życiu człowieka, które są bardzo ważne. Więc po pierwsze śmierć. So it is so important to become a believer. Jest to tak ważne, aby stać się człowiekiem, który ma żywą wiarę. What is the rapture? Co to jest pochwycenie, czy też zabranie? The rapture is something, which to jest też coś co jest wspomniane w Starym Testamencie. Because in the old ponieważ kiedy będziemy czytać Stary Testament, To jest napisane, że Pan Jezus powróci na tę ziemię ze wszystkimi wierzącymi więc jeśli Pan Jezus przyjdzie na tę ziemię czy powróci na tę ziemię ze wszystkimi wierzącymi, that the will go to, the Lord Jesus this. to jest oczywistą rzeczą, że najpierw ci wszyscy wierzący muszą być z Panem Jezusem. Nie wiem. So a więc to pochwycenie oznacza Therefore Lord Jesus will call all the believers from earth. To znaczy, że będzie taki moment w historii, że Pan Jezus wezwie do siebie wszystkich wierzących. And the believers will go into the heaven. I ci wierzący natychmiast pójdą do nieba. And in the heaven they will meet the Lord Jesus. I oni tam w niebie spotkają się z Panem Jezusem. And he will bring them to God. I On ich przedstawi Bogu, Ojcu. And that is the to jest właśnie to pochwycenie, o którym so, mówi Biblia. So that all believers will leave this earth. Że wszyscy wierzący opuszczą tę ziemię. You find this in e, możemy to przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział. And also in 1 Corinthians 15. I także w pierwszym liście do Koryntian 15. Rozdział. In 1 Thessalonians 4, we learn a very important thing. W pierwszym liście do Thessalonians do Tesalonickich 4. Znajdujemy bardzo istotną rzecz. That is, at first, I will look in my English Bible. It is 1 um, Thessalonians uh, chapter 4, uh, verse.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 Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. So A więc najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie powstaną. Not all the dead people on earth are you? im am am są nie wszyscy ludzie, którzy umarli. Only the believers in Christ. Tylko ci, którzy wierzyli w Chrystusa. So the people who don't know who didn't know Christ. A więc ludzie, którzy nie znali przez wiarę Pana Jezusa, they will be in the graves. Oni pozostaną w grobach only the people in Christ the dead in Christ will uh, uh, live in tylko ci którzy umarli jako wierzący w Chrystusa w jego dzieło w jego osobę powstaną they will get a new body otrzymają nowe ciała and also all the believers at that moment who are living will get a new body you will you will read this in first corinthians 15 wiefstreamisko do koryntian 15 rozdział także czytamy o tym że żyjący na ziemi w tym momencie żywi, wierzący, także otrzymają nowe ciała. i oni wszyscy, ci all go umarli, ci żywi, wstąpią czy wejdą do chwały, do nieba. They will meet the Lord in the air. Spotkają się z panem Jezusem w powietrzu. And they will be forever. In this... Fantastic place. i na zawsze tam pozostaną w tym fantastycznym miejscu. So that is the end of the church on this earth. I jest to koniec kościoła na tej ziemi. But that is not the end of the church. Ale to nie jest koniec kościoła. But the church will change his place. Chodzi tylko o to, że mm, miejsce przebywania kościoła się zmieni. Because from that time on he will be Uh, up to eternity by god ponieważ od tego momentu pochwycenia kościół będzie w wieczności uh, z bogiem so the birthday of the church was on pentecost a więc um, narodziny kościoła to był dzień Pięćdziesiątnicy, dzień Zielonych Świąt. but it will exist in eternity ale dalej będzie kościół istniał w wieczności very important. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to zrozumieć. At the end of this uh, um, first lecture I will read the last words Words in 1 Corinthians 12. Na koniec tej godzinki chciałbym przeczytać z pierwszego listu do koryntian 12 rozdział. In 1 Corinthians 12 was 13 we read Trzynasty wiersz, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 wiersz. For by, one spirit, go, go, go, for by one spirit are we all baptized into one body. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit czy to Żydzi, czy grecy czy to niewolnicy czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem so that happened on Pentecost. a więc to stało się w dniu Zielonych Świąt. The believers were baptized with spirit. wierzący zostali ochrzczeni duchem that is different than the baptizing by water to jest coś zupełnie innego niż chrzest w wodzie to be baptized by water as a personal thing. Um, w wodzie to jest rzecz osobista. And that means I show all the others that I'm a believer. To znaczy że chodząc do wody daje wszystkim świadectwo, że jest, że wierzę, wierzę w Jezusa. And that I want to walk with God. I że chcę iść z Bogiem. Nobody becomes a child of God through baptizing. Nikt nie staje się dzieckiem Bożym przez chrzest. Again, aby stać się dzieckiem Bożym jeszcze raz to powtórzę: trzeba uwierzyć i wyznać Bogu swoje grzechy. But if somebody is baptized by water, he is saying, Look, I'm a Christ, I'm a Christian people. Ale jeśli ktoś jest ochrzczony, zanurzony w wodzie, tylko wyznaje, zobaczcie, jestem chrześcijaninem, idę za Jezusem. But to be baptized by spirit ale być obczętonym w e, duchu duchem that means that the put to oznacza że wierzący są e, zespoleni w jedno ciało that on I that co stało się w dniu Zielonych świąt i to jest właśnie dzień narodzin kościoła czy też zboru Bożego